się z stępił, magia nie działa już A kolejny raz nadchodzi, biała skaczeł z kila Jestem jeszcze mało znany w muzycznym biznesie Lecz mam totalnie w dupie to, co o mnie powiecie I pierdolę policję i liczbę 44 I krytyków oraz wszystkich pierdolonych pozerów Ci, którzy życzą mi źle, niech dupę pierdolą się A ci, którzy mnie szanują na mój szacunek, zasługują No właśnie, pozdrawiam dostarczyciela biała za z Łazarza, z ferajny Bo L, A, Z, A, R, -Z, znowu, to moja dzielnica więc kup, powie tym są wreszcie kto tu jest jedyny i nie tylko w naszym mieście on ma w dupie co powiecie powie dobrze, że jest jeden jedyny na tym świecie on ma w dupie co powiecie powie dobrze, że jest jeden jedyny na tym świecie tak wiem dobrze i myślę, że ty też dobrze wiesz jeśli twierdzisz, inaczej dziwko jebał Ciebie pies a mój hardkorowy rap to mój pojebany znak hardkorowy rap pojebany znak właśnie tak, życie nie nie było dla mnie łatwe w roku 97 straciłem matkę, leci tak na zawsze z moim grunwalskim bradstwem tak jak Roo, ja kontynuuje sagę związany z Łazarzem, mam w sobie powagę jedyny na świecie, już wszyscy to wiecie, jestem skór skurwielem, nikt mi tego nie odbierze mikt pieprzonych nikt poglądów i tego w to wierzę, więc kuk, powiedz tym biała są prawdę o tym co ja myślę i co tutaj jest ważne on ma w dupie co powiecie, bo wie dobrze, że jest jeden jedyny na tym świecie ma w dupie co powiecie, bo wie dobrze, że jest jeden jedyny na tym świecie Co wy na to, skurwiele, co wy na to, haha Teraz już mnie znacie, skurwielka, czor, to ja Bo to znowu nadchodzi gru, w, a, l, d, k, C. Dalej sam domyśl się, nie Nigdy nie opuszczę grupy, ktoś mnie kiedyś namawiał Lecz ja nie zaprzedam duszy jak, jak orze. Biała sowi nic już nie pomoże Swoich poznańskich braci nigdy tutaj nie zawiodę Na zawsze z ekipą wreszcie lepiej już nie gorzej W stylu nikt nam dorównać nie może Ulica od dawna była moim one. I powiedz spora trzeci, co ja o tym wszystkim myślę O wydawcach i, i o całym tym gównianym przemyśle On ma w dupie co powiecie Powie dobrze, że jest jeden jedyny na tym szczycie On ma w dupie co powiecie Powie dobrze, że jest jeden.